Otwórzmy, proszę, Ewangelię Jana, dziesiąty rozdział. W zeszłym tygodniu dwaj bracia dzielili się swoimi świadectwami, a we wcześniejsze dwie niedziele przyglądaliśmy się sprawie trwania blisko Boga, trwania w Jezusie Chrystusie, gdyż tylko przez Niego możemy zbliżyć się do Boga i tylko przez Niego prawdziwie. Możemy trwać przy Bogu. I do tej pory raczej skupiliśmy się na tych przykładach ludzi, którzy odstąpili od tej bliskości Boga. Mówiliśmy o zagrożeniach, jakie czyhają na naszej chrześcijańskiej drodze, naszej pielgrzymki do domu Ojca. I mówiliśmy o tych przykładach nieposłuszeństwa, odstępstwa. Wykazywaliśmy na podstawie Słowa Bożego, że nie ci, którzy zaczynają, ale ci, którzy Wytrwają do końca, prawdziwie są dziećmi bożymi i prawdziwie są zbawieni. Wszyscy inni niestety nie są. A więc jakże ważne jest, abyśmy upewniali się, czy trwamy w wierze. Jaka jest nasza wiara, jaka jest nasza społeczność z Jezusem Chrystusem i w czym to się objawia. I chciałbym z wami spojrzeć na kilka bardzo dobrze wam znanych miejsc, w których Pan Jezus mówi, kim On jest. I mówiąc, kim jest, mówi to wobec nas, czy kim jest dla nas. I są to znane miejsca i chcę ostrzec was, <grych> abyście nie spojrzeli na te miejsca, jak myślę, mamy tendencję to czynić, kiedy jakiś fragment jest nam dobrze znany i gdzieś przestajemy myśleć, przestajemy rozważać to. Po prostu już to tyle razy słyszeliśmy, już tak jesteśmy z tym osłuchani, to tak brzmi znajomo, że nie zatrzymujemy się i nie rozważamy tych miejsc, ale po prostu idziemy dalej, idziemy dalej. Zatrzymajmy się przy tych znanych nam dobrze miejscach i w świetle tego, o czym mówiliśmy, zastanówmy się, czy Jezus jest dla mnie tym, za kogo się podaje. Ewangelia Jana, 10 rozdział Dziewiąty wiersz. Pan Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Zatrzymajmy się przy tym stwierdzeniu Pana Jezusa. Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Na świecie jest mnóstwo drzwi. Są drzwi do domu, są drzwi do pałacu, są drzwi do twierdzy. Mogą być drzwi do lochu, mogą być drzwi do sali tortur, mogą być drzwi do zboru, do miejsca, gdzie zbór się zgromadza. Mogą być drzwi do skarbca. Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Dokąd? Zastanów się, czy Jezus jest drzwiami? Czy stanąłeś przed tymi drzwiami? Czy wszedłeś i coś, wyszedłeś z jednego miejsca i wszedłeś do nowego? Dokąd Jezus jest drzwiami? Dalsza część tego wiersza w jakiejś mierze wyjaśnia nam. Jezus mówi, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, będzie uratowany. I wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Dwie rzeczy tutaj Jezus wyjaśnia nam. Jeśli nie spotkamy tych drzwi, nie wejdziemy przez te drzwi, jesteśmy zgubieni, jesteśmy zatraceni. Jezus jedynie jest drzwiami, przez które jeśli wejdziemy, będziemy uratowani, będziemy zbawieni. I wierzę, że Jezus tutaj mówi o tym wielkim zbawieniu naszych dusz. Od śmierci wiecznej, od grzechu od mocy grzechu, od potępienia, od sądu Bożego. Tylko przez Niego, wchodząc przez Niego, możemy być od tego uratowani. Jezus mówi o pastwisku. To wyrażenie wejdzie i wyjdzie nie oznacza, że wchodzimy gdzieś i potem wychodzimy stamtąd i znowu tam wchodzimy. Jest to, jest to starotestamentowe wyrażenie, które po prostu oznacza przebywanie w jakimś miejscu. W Starym Testamencie wielokrotnie podobne wyrażenie znajdujemy, że wejdziesz i wyjdziesz. I Bóg będzie z tobą, Bóg cię będzie prowadził, Bóg będziesz błogosławiony przez Boga. To, to jest to wyrażenie, które opisuje bycie w danym miejscu jak w domu. No, wyobraźcie sobie, że przyszliście do mnie w odwiedziny i wychodzicie, już żegnamy się i po drodze przypominacie sobie, że coś zapomnieliście i, i wracacie. Puk, puk, słuchaj, zapomniałem torebki, tak? zapomniałam torebki. A, a, faktycznie tutaj leży, macie torebkę i idziecie, no i idziecie i o, jeszcze zapomniałam parasola. I tak niezręcznie jest tak do kogoś znowu pukać i, i, i, i wracać, bo nie jesteśmy u siebie. Jak jesteśmy u siebie, to co? Wchodzimy, wychodzimy, wchodzimy, wychodzimy? No, nie, a prawie jesteśmy u siebie, tak? Natomiast u kogoś już pewna jest kurtuazja, już jest pewne, jakbyśmy tak dziesięć razy do kogoś wrócili, to tak jakoś okej, okay, nie jak się przyjaźnimy, dobrze się znamy, to to, to jest okej. Okay, ale rozumiecie, o czym o to tu chodzi. To jakby jest to wyrażenie, które oznacza, że jesteś u siebie. Jesteś u siebie. To, to miejsce, w którym jesteś, jest miejscem, do którego wchodzisz, wychodzisz, po prostu jesteś u siebie. I o tym Pan Jezus mówi. I mówi o pastwisku, o miejscu zaopatrzenia. Drzwi mogą być zrobione z różnych materiałów. Mamy drewniane drzwi. Drzwi mogą być nawet zrobione z tak słabego materiału, jak słoma. Są takie domy ze słomianymi drzwiami. Nieraz są takie drzwi, jeszcze dzisiaj rzadko się spotyka, ale kiedyś widziałem takie z takich pasków pociętych, kolorowych, z takiej folii, którzy mają takie drzwi. Ale mogą być też mocne drzwi z żelaza, ze stali. Drzwi, których, które nie jest łatwo pokonać. Jakimi drzwiami jest Jezus? Czy jest drzwiami ze słomy, czy jest potężnymi drzwiami z żelaza? Czy to ma jakiekolwiek odniesienie? Jakimi drzwiami jest Jezus? Myślę, że bardziej pomocne w zrozumieniu nam tego byłoby raczej porównanie Pana Jezusa do drzwi, które z jednej strony dziecko może otworzyć. Są takie drzwi, że małe dziecko nawet pchnie, Lekko naciśnie na klamkę i już się otwierają. A są inne drzwi, na których, które mają rygle, których trudno nawet jakimś taranem otworzyć, pokonać. Są drzwi, które są ciągle otwarte, a inne, do których trzeba mieć klucz albo jakiś kod trzeba wpisać, aby się otworzyły. Jakimi drzwiami jest Jezus? Z jednej strony jest otwartymi drzwiami, mówi, wszyscy, którzyście spragnieni, wszyscy, którzyście obciążeni, spracowani, chodźcie, chodźcie, zaprasza. Z drugiej zaś strony jest wąskimi drzwiami i czytamy, niewielu znajdują tą wąską bramę i tą wąską drogę, które prowadzą do życia. Z jednej strony jego ramiona są wyciągnięte szeroko do wszystkich, i mówi, każdy kto pragnie, niech przyjdzie. Z drugiej zaś strony do tych, którzy przychodzą, mówi, jeżeli chcesz iść za mną, musisz zaprzeć się samego siebie. A więc są to szeroko otwarte wrota, ale dla wielu są to zaryglowane wrota. Dla wielu, którzy stają przed nim jak ten bogaty młodzieniec, mówią, to są drzwi nie do przejścia. Są też tacy, których Pan Jezus tu mówi w dziesiątym rozdziale, znacie ten fragment, którzy nie wchodzą przez drzwi do Jego wczarni, ale próbują innymi drogami wchodzić. Ale mówi, to są złodzieje, to są rabusie, to są mordercy. I wielu takich było, i wielu takich jest, którzy chcą wejść do Królestwa Bożego inaczej niż przez Pana Jezusa Chrystusa. Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Jeśli chcesz być zbawiony, jeśli chcesz żyć na Bożym pastwisku, jest tylko jedno wejście przez Pana Jezusa Chrystusa. Upewnij się, że tamtędy wszedłeś, weszłaś do Królestwa Bożego. Jeżeli, jeśli w jakikolwiek inny sposób chcesz się tam dostać, będziesz związany i wyrzucony precz, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Czternasty rozdział, szósty wiersz. Pan Jezus mówi o sobie... Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Moglibyśmy powiedzieć, że to coś podobnego do tych drzwi, jeśli chodzi o tą ostatnią część, że przez te drzwi, przez Jezusa Chrystusa przychodzimy do Ojca. Ale Jezus tutaj mówi, ja jestem drogą. A więc nie tylko drzwiami, to nie jest tylko... Bo przez drzwi, wiecie, można przejść jednym krokiem, ale po drodze, na drodze trzeba postawić wiele kroków. A więc Jezus jest tym miejscem, jeśli tak mogę to ująć, przez które wychodzimy z tego świata, wychodzimy z, z grzechu, wychodzimy ze zniewolenia przez szatana i przez te drzwi wchodzimy do zbawienia, do uratowania od tego wszystkiego, od tej całej ciemności, od tej całej nieprawości. Wchodzimy na Boże pastwiska, wchodzimy na miejsce, gdzie będziemy karmieni przez Boga, gdzie będziemy strzeżeni przez Boga, gdzie będziemy zaopatrywani przez Boga we wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. I Jezus mówi, teraz jest wąska droga i mówi, ja jestem tą drogą. Każdy kolejny krok, który będziesz stawiał w kierunku Ojca, będzie z moją pomocą, pod moim kierownictwem Trwając we mnie, będziesz podążał tą drogą życia do Ojca. Jezus mówi, ja jestem prawda. A więc tylko trwając w Jezusie, tylko poznając Jezusa, poznajemy prawdę. Jeśli nie mamy Jezusa, jeśli nie, nie, nie trwamy w Jezusie, jesteśmy w błędzie, jesteśmy w fałszu. Wszystko, co jest poza Jezusem, Mówimy tu o sprawach duchowych, nie mówię tu o matematyce, fizyce, biologii. Mówimy tu o życiu prawdziwym, o tym, co jest istotne. Tylko w Jezusie Chrystusie jest prawda. Jest wiele innych koncepcji, jest wiele innych filozofii. My mamy wiele różnych ciekawych myśli i pomysłów, które mogą być bliskie prawdzie i mogą nam się wydawać dobre, ale są to drogi, które w końcu prowadzą do śmierci. Prawda jest w Jezusie. Jezus jest Prawdą. Jeśli poznajemy Jezusa, poznajemy prawdę. Prawdę, która daje wolność, która wyswobadza nas z tego wszystkiego, w czym kłamstwo i, i błąd nas wiąże i zniewala. Jezus jest prawdą. Jezus też jest życiem. Bez Niego nie ma życia. Życie jest w Jezusie Chrystusie. To oczywiste prawdy. To nie mówię nic odkrywczego, nic czego byście nie wiedzieli, ale jakże ważne jest, abyśmy zadawali sobie te pytania, czy ja podążam drogą Jezusa Chrystusa, czy On jest moją drogą, czy po prostu idę przez życie, podejmuję własne decyzje, robię to, co mi się podoba, na co ja mam ochotę i po prostu proszę Go, żeby to pobłogosławił, żeby w tym mnie strzegł, żeby zachował mnie od złego. Czyż nie może tak być? Czyż w wielu przypadkach tak nie jest? Gdzie ludzka samowola oczekuje Bożego błogosławieństwa? Czy rzeczywiście Jego prawda usuwa wszelki fałsz z naszego życia? Czy znamy Jego prawdę? W innym miejscu czytamy, że Boże Słowo jest prawdą. To jest Słowo prawdy. Jezus Chrystus jest objawiony w tym Słowie. Jeśli drogi bracie, droga siostro, nie znasz tego słowa, nie karmisz się tym słowem, nie trwasz w tym słowie. Jakże możesz mówić, że trwasz w prawdzie i żyjesz prawdą? Czy myślisz, że przyjście raz na tydzień do zboru wystarczy? Kiedy cały tydzień jesteś bombardowany fałszywymi ideologiami, koncepcjami życia, jesteś otoczony przez ludzi, którzy nie znają prawdy i którzy wywierają presję na tobie i na mnie, abyśmy zeszli na ich drogi. Otoczeni jesteśmy dzisiaj tyloma środkami przekazu informacji, które nie są tylko informacjami, ale są informacjami podawanymi przez ludzi, którzy tkwią w nieprawdzie, w fałszu. I ta, te ich informacje zabarwione są ich wierzeniami, ich przekonaniami, ich życiową ideologią. Jakże potrzebujemy trwać w prawdzie Słowa Bożego, aby ostać się przed presją tego świata, by upodobnić nas do siebie, przed tymi wilkami, którzy również do Kościoła wchodzą, ze swoimi zgubnymi naukami, odstępcami, którzy z bojaźnią Słowa Bożego nie traktują, ale traktują je jako, wykorzystują je, aby swoje fałszywe nauki rozgłaszać. Jezus jest życiem. Czy uświadamiamy to sobie, że nasze życie jest ukryte w Nim, i że jesteśmy zależni od Niego. Jeśli On nie tchnie wiary w nasze serca, to nie mamy wiary. Jeśli On nie pobudzi nas do dobrych uczynków, jesteśmy niezdolni do żadnego dobrego czynu. Jeśli On nie uzdolni nas do wykonania Jego woli, my nie jesteśmy w stanie wypełnić żadnego Bożego polecenia. W Nim jest cała nasza zdolność. W Nim jest cała życiowa siła do naszego chrześcijańskiego życia. Jakże musimy w Nim trwać, jakże musimy na Nim polegać aby to życie mogło przez nas płynąć. Iluż to ludzi jest, którzy, kiedy się z nimi rozmawia, mówią, ja wszystko wiem, ja wszystko wiem, ja wszystko wiem, co ty mówisz, ja to wszystko znam. Ale nie mają w sobie życia Bożego. Co z tego, że wszystko wiedzą, kiedy nie są w stanie tak żyć, jak wiedzą, że winni żyć? Czasami taka rozmowa jest frustrująca, kiedy rozmawiasz z osobą, która widzisz, że ona wie, faktycznie wie, ale ona po prostu nie ma w sobie życia Bożego. Ma tylko wiedzę. Nie ma Jezusa. Na wszystkie pytania zna odpowiedzi, ale co z tego? Kiedy nie potrafi według tego żyć, kiedy w niej nie ma tego życia, Jezus mówi, ja jestem życiem, potrzebuję Jezusa, aby żyć. Potrzebuję prawdy, która jest w Jezusie i potrzebuję, aby On prowadził mnie krok po kroku. To jest jedyna droga, która prowadzi do Ojca. Jezus mówi, nikt inaczej nie dojdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie ma żadnej innej drogi. Szósty rozdział. Trzydziesty piąty wiersz. Pan Jezus mówi, ja jestem chlebem żywota. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. A kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. I z pewnością Pan Jezus nie mówił tutaj o doczesnym, fizycznym łaknieniu i pragnieniu. Gdyż wielu, i sam Pan Jezus był głodny, czytamy, łaknął. I wielu Jego naśladowców podobnie cierpiało głód, cierpiało łaknienie fizyczne. Ale Jezus tutaj mówi o zaspokojeniu naszych dusz, zaspokojeniu naszych serc. O nasyceniu nas wszelkim dobrem tak iż nasza dusza może powiedzieć, jest mi dobrze. Jestem zaspokojony, jestem nasycony. I bracia i siostro, to jest coś, co możemy sprawdzić, czego, o czym możemy się upewnić, czy tak jest. Czy w Twojej duszy jest ciągle jakiś niedosyt, Ciągle jakieś poszukiwanie, może potrzebujesz tego, może potrzebujesz tamtego, może chciałbyś być tam, czy gdzieś indziej. I wtedy czułbyś się zadowolony, czułbyś się usatysfakcjonowany, czułbyś się zaspokojony, gdybyś miał to, czy gdybyś miał tamto. I w twoim sercu jest ciągłe nienasycenie, ciągłe jakieś takie pragnienie, ciągle jesteś zgłodniały czegoś. I nieraz ludzie po krańcach ziemi szukają tego zaspokojenia, nie mają tego w duszy że tu, gdzie są i w takim stanie, w jakim są i tam, gdzie przebywają, mają w duszy pokój. Ja nie mówię, że nie zmagają się z problemami. Ja nie mówię, że to oznacza, że wszystkie okoliczności. Ja nie mówię o okolicznościach, nie mówię o tym, co jest na zewnątrz. Mówię o stanie duszy, którą wierzę, że Jezus tutaj obiecuje nam, że jeśli będziemy spożywać ten chleb żywota, którym On jest, jeśli będziemy się Nim samym karmić, to nasza dusza będzie zaspokojona, będzie usatysfakcjonowana. Będziemy mieli pokój, który przewyższa zrozumienie. Okoliczności mogą być trudne, z naszych oczu nieraz mogą płynąć łzy. Możemy nie rozumieć tego, co się dzieje w naszym życiu, ale mamy pokój w duszy, pokój, który Jezus nam przynosi. Nie taki, jaki daje ten świat, który jest oparty na okolicznościach, ale pokój, który wynika z relacji z Nim, pokój, który On ma i którego nam sam udziela nasycenie, zaspokojenie. Że nie masz tego ciągłego pragnienia, tego ciągłego czegoś mi brakuje, czegoś mi brakuje, ja coś jeszcze muszę mieć, ja jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze to muszę mieć. Iluż takich ludzi jest, którzy gonią i gonią. Ja to znam, ja to znam, bo nie lata tak żyłem. W nadziei, że jeszcze kupię sobie kasprzaka, jak miał tego kasprzaka, to, i, I puszczał kasetę zamiast tej taśmy wielkiej. Po prostu nic więcej mi nie będzie potrzeba do życia. Byłem tak, tak, takimi rzeczami potrafiłem żyć i tęsknić i myśleć, że one przyniosą mi zaspokojenie. O, gdybym tylko miał dziewczynę, gdybym tylko miał dziewczynę, to naprawdę no, świat byłby inny. I, i, I następna rzecz, i następna rzecz, i miałem Kasprzaka, i miałem dziewczynę, i miałem, i, i dalej, coś tam brakuje, coś tam nie, jeszcze to nie to, jeszcze nie to, co jeszcze, co, może jakąś lepszą dziewczynę, może jakiś lepszy, i to lepsze, i tam to lepsze, tak? I po prostu tak żyje świat, tak świat działa. Napędza, napędza, napędza ciągle lepsze komputery, lepsze telefony, lepsze samochody, lepsze domy, piękniejsze kobiety i więcej, i więcej, i więcej. I świat daje się na to nabrać. Jakże wielu tak zwanych chrześcijan podobnie żyje. Nie, nie, nie mają tego zaspokojenia w Panu Jezusie Chrystusie. On im nie wystarcza. Mówią, dzięki Ci, Panie Jezu, za zbawienie, za życie, ale ja jeszcze muszę mieć to, ja jeszcze muszę mieć tamto, ja jeszcze muszę mieć siamto i póki tego nie mam, nie jestem zadowolony z życia, nie jestem zaspokojony. Jeszcze muszę mieć to, jeszcze muszę mieć tamto. Ja nie chcę występować przeciwko temu, że możemy mieć to czy tamto. Nie zrozumcie mnie źle, ale jeśli myślisz, że Ty nasycisz swoje serce i że tego Ci potrzeba, czy tamtego Ci potrzeba, abyś miał radość i pokój i życie, to obawiam się, że nie karmisz się Jezusem. Bo gdybyś się Nim karmił, gdybyś jadł ten chleb życia, którym On jest, to miałbyś w sobie obfitość życia i satysfakcję i zadowolenie. I poprzestawałbyś na tym, co masz. I potrafiłbyś się tym cieszyć i każdego dnia za to dziękować i doceniać to, co masz. I Twoje serce opływałoby w wdzięczność. Mam nadzieję, że niektórzy z Was żyją w takim stanie. Jezus mówi, ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie. Czy przyszedłeś do Jezusa? Jeśli łakniesz, może nie, może nie przychodzisz do Niego. Kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Czy wierzysz w Niego? Czy wierzysz, że to wszystko, co Jezus mówi, jest prawdą, jest dla ciebie? Czy ufasz Mu? Czy polegasz na Nim? Jeśli tak, Jezus mówi, nie będziesz pragnął, będziesz zaspokojony. Twoje pragnienie, pragnienie twojego serca będzie zaspokojone. Ja ci dam to, czego potrzebujesz. Czy Twoje i moje łaknienie i pragnienie jest zaspokojone? Czy żyjesz myśląc, że jeszcze to czy tamto, czy o Wam to potrzebujesz? Ja rozumiem, że mamy życiowe pragnienia. Ktoś bardzo pragnie, jest samotny, pragnie poznać tą drugą osobę. Są osoby, które bardzo pragną gdzieś pojechać, gdzieś mieszkać. Są osoby, które pragną zdobyć wykształcenie i tak dalej. Okej. Okay. Ale jeśli to nie jest coś, co Bóg dla ciebie ma, czy potrafisz przyjąć to, co Bóg dla ciebie ma i być zadowolony? I być zaspokojony? Czy musisz to mieć? Czy masz jednego Boga i nikogo poza Nim? Czy masz Boga i wielu innych Bogów, których, których potrzebujesz, aby być zaspokojony? Nie ma nic złego w różnych pragnieniach, ale jeśli one nie nie zaczynają stwarzać jakiejś pustki w naszym życiu, jeżeli one nie stwarzają takiej sytuacji, gdzie już bez nich po prostu nie możemy żyć, o niczym innym nie myślimy, gdzie po prostu wszystko zaczyna się kręcić w osiągnięciu tego czy tamtego celu. I jest pożądanie naszego serca, i jest ta, ta złudna nadzieja, że jak to osiągniemy, to będzie dobrze z naszą duszą. Z naszą duszą może być tylko dobrze, jeśli Jezus w niej panuje, jeśli Jezus ją karmi. Tylko wtedy może być dobrze z naszą duszą. Możesz mieć wszystko, co ten świat oferuje. Jeśli nie masz Jezusa, będziesz nadal głodny, będziesz nadal spragniony. Ósmy rozdział, dwunasty wiersz. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy. Ja jestem światłością świata, ja jestem. Światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Apostoł Jan posługuje się tymi symbolami światłości i ciemności. W swoim liście bardzo wyraźnie pokazuje, na czym polega ciemność i na czym polega światłość. Ciemność jest obrazem grzechu. Jest obrazem nieposłuszeństwa, jest obrazem niewiedzy, niepoznania Boga. Światłość natomiast jest obrazem sprawiedliwości, świętości, prowadzenia czystego, miłego Bogu życia, poznania, które przekłada się na owocne, miłe Bogu życie. Jezus mówi: Ja jestem światłością świata. Ja jestem. Jeżeli nie chcesz tkwić w błędzie i w grzechu i w ciemności, nieprawości, potrzebujesz Jezusa. Nie potrzebujesz jakiejś terapii, nie potrzebujesz jakichś ludzkich dróg psychologicznego wyzwolenia ciebie, potrzebujesz Jezusa. Jezus mówi, ja jestem światłością. Wierzysz w to? Że Jezus jest światłością świata, jeśli za Nim będziesz szedł, jeśli za Nim będziesz podążał, nie będziesz chodził w ciemności, nie będziesz zniewolony grzechem. Nie będziesz błądził, ale będziesz miał w sobie nawet Boże światło. Będziesz otoczony Bożym światłem. Piętnasty rozdział. Piąty wiersz. Pan Jezus mówi... Ja jestem krzewem winnym. Wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców. Bo bez mnie nic uczynić nie możecie. To jest krótki fragment tego wiersza, który koniecznie musimy znać na pamięć i musimy sobie go często powtarzać. Bez Jezusa nic nie mogę uczynić. Nic. I wierzę, że jest to absolutne nic. Wszystko, co człowiek czyni, czyni z łaski Bożej. Bóg daje mu tchnienie i daje mu życie, i daje mu rozum, i daje mu zdolność. Jeśli człowiek chociaż twierdzi niejednokrotnie, wielu ludzi twierdzi, bluźnierczo wyraża swoje przekonanie, że oni Boga nie potrzebują i że oni mogą to czy tamto, prawda jest taka, że Bóg im daje łaskę, aby to czynili. Nawet to bluźnierstwo, które wypowiadają, wypowiadają dlatego, że Bóg im na to pozwala i daje im usta, które mogą mówić. Bez Niego nic nie możemy uczynić. Bez Niego jesteśmy całkowicie bezradni i bezsilni. Natomiast Jezus mówi, jeśli w Nim trwamy, nasze życie jest owocne. O tym to już było mówione, więc nie będę tego ciągnął dalej, ale jest to bardzo ważna sprawa abyśmy badali nasz owoc, badali jak wygląda nasze życie, czym się zajmujemy, na co płyną nasze godziny, w jaki sposób wykonujemy swoje obowiązki, czy jest to coś, co możemy nazwać owocem życia Chrystusa w nas. To nie chodzi o to, ile czasu spędzasz przy Biblii, na kolanach, w modlitwie, owszem, to jest częścią tego, ale nie chcę powiedzieć, że to się do tego zawęża. Moje całe życie ma być owocne, Cokolwiek czynię, w cokolwiek jestem zaangażowany, do czegokolwiek przykładam moją rękę, ma być miłe Bogu, ma wskazywać na Boga, ma być błogosławieństwem dla ludzi wokół mnie. Jeśli tak jest, drogi bracie i droga siostro, nawet jeśli spędzasz 12 godzin dziennie w pracy, możesz wydać owoc w tej pracy większy niż człowiek, który spędziłby 12 godzin czytając Biblię. Jest wielu ludzi, którzy czytają 12 godzin, może więcej nawet Biblię dziennie, ale czy wydają owoc? To jest pytanie. Czy tylko są coraz mądrzejsi, coraz więcej wiedzą, coraz więcej potrafią dyskutować i tak dalej. Ale czy to się przekłada na ich charakter? Czy są ludźmi bardziej pokornymi? Czy są ludźmi bardziej uczynnymi, pomocnymi, miłującymi innych? Czy są ludźmi pełnymi współczucia i miłosierdzia? Czy są ludźmi, którzy osądzają wszystkich innych, którzy nie rozumieją tak dobrze Biblii, jak oni? Owoc. To, to, jakim jesteś i co robisz? To jest to, czego Bóg szuka. I Pan Jezus mówi, jeśli we mnie trwać będziecie, będziecie pełni owocu. A więc badaj swój owoc, bo twój owoc powie ci, czy trwasz w Jezusie. I jeśli masz kłopoty z owocami, to nie próbuj produkować ich sam siebie, ale zwróć się do źródła. Szukaj Jezusa w swoim życiu. Upewnij się, żeby jesteś blisko Niego. Pokutuj z tego wszystkiego, co oddzieliło cię od Niego, bo cóż nas oddziela od Niego? Grzech, nieposłuszeństwo, nasza samowola, to jest tym, co nas od Niego oddzielało i oddziela. Jeśli to odrzucimy, jeśli z tego zostaniemy oczyszczeni, mamy przystęp do Boga i możemy czerpać. Otwórzmy proszę teraz list do kolosan, drugi rozdział. Fragment, który czytaliśmy, ale przeczytamy go ponownie. Ponieważ myślę, że czytając te fragmenty z Ewangelii Jana, gdzieś nie wiem dokładnie, z jakiego to jest powodu, ale myślę, że dla wielu te fragmenty kojarzą się jedynie właśnie z tym pierwszym krokiem, że. Byli w ciemności, teraz Jezus jest światłością świata, więc zrobili ten krok w stronę Jezusa i światłość oświeciła ich. Byli na zewnątrz, przyszli do drzwi, weszli do Jezusa, przez Jezusa na tą drogę życia. I jak gdyby tutaj często te wszystkie fragmenty kojarzone są z tym pierwotnym przyjściem do Jezusa. Oczywiście bez tego pierwszego kroku nie można postawić żadnego kolejnego. Ale już ten obraz krzewu winnego wyraźnie mówi o trwaniu. Już nie mówi o jakimś pierwszym kroku, ale ewidentnie mówi o trwaniu w nim i wydawaniu owocu. W liście do Kolosan apostoł Paweł od szóstego wiersza drugiego rozdziału wyraźnie podkreśla tą prawdę przyjęcia Chrystusa i chodzenia w nim. List do Kolosan drugi rozdział od szóstego wiersza mówi, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie. Tak jak zaczęliście, tak w Nim chodźcie. Tak jak zaczęliście, tak jak było na początku, zdaliście całe swoje życie, położyliście całe życie przed Nim i powiedzieliście, Panie, rządź w moim sercu, rządź w moim życiu, przejmij ster mojego życia, prowadź mnie, nie mogę, sobie, nie mogę sam siebie zbawić, nie mogę sam sobie pomóc, potrzebuję Ciebie. Oddaliśmy się w posłuszeństwo Chrystusowi, i Paweł mówi, tak w Nim chodźcie, jak przyjęliście Jezusa Chrystusa Pana. Niechaj On panuje nad wami, niechaj On rządzi w waszym życiu. Więcej mówi, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Utwierdzeni, zakorzenieni zbudowani na nim. To wszystko na nim się opiera, od początku do końca. Baczcie, strzeżcie się, uważajcie, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce, aby was nie sprowadził na jakąś inną, błędną drogę, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Chrystus musi być w centrum naszego życia i na Nim musimy budować, do Niego ciągle wracać, na Niego ciągle zwracać nasz wzrok. Nie dajmy się odwieść od Niego. Kiedy cokolwiek brzmi nam dziwnie, zastanówmy się, czy to wskazuje na Pana Jezusa, czy to prowadzi nas bliżej Jezusa, czy to jest podobne do Jezusa, czy to odzwierciedla Jego charakter. Baczcie, by was kto nie sprowadził.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 W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Żydzi, jak wiecie, obrzezywali swoje dzieci, odcinając im kawałek ciała. Natomiast był to obraz czegoś, co dzieje się w tych, którzy wierzą w Chrystusa. Gdzie ten, ten fragment ciała był obrazem grzechu, nieczystości, nieprawości. My dzisiaj, przychodząc do Chrystusa, zostajemy uwolnieni od władzy, od panowania naszego grzesznego ciała. Jak Paweł pisze w liście do Rzymian, już nie jesteśmy dłużej niewolnikami grzechu. Nie jesteśmy zniewoleni grzechem. Nie musimy już dłużej służyć grzechowi. Moc grzechu została odcięta w naszym życiu. Nikt, kto prawdziwie należy do Chrystusa, nie musi grzeszyć. Nie musi. To, że grzeszymy wynika z tego, że odwracamy nasz wzrok od Jezusa. Że tracimy bliskość z Jezusem. I chwała Bogu, czyniąc to, nie jesteśmy potępieni, jeśli wracamy, jeśli pokutujemy. Bóg nam przebacza. Ale prawda jest taka, że w Jezusie Chrystusie ta moc grzechu została pokonana. Żaden grzech nad nami nie musi panować. Nie ma chrześcijanina, który powiedziałby, że ja muszę to czy tamto robić. Jeśli tak mówisz, to nie znasz mocy Chrystusa, nie znasz mocy Boga. Nie musisz żyć w żadnym grzechu. Jezus Chrystus ma moc uwolnić się od każdej nieprawości. I tutaj to się już dokonało. Tutaj Paweł mówi, zostaliście obrzezani obrzewską, nieręką ludzką, gdy co wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. Nadal jesteśmy w ziemskich ciałach. Ale ono już nad nami nie panuje, nie jest naszym Panem. Jezus jest naszym Panem i daje nam panowanie i zwycięstwo nad grzesznym ciałem. To jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też wespół, zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych i was Którzy umarliście, czy raczej byliście martwi w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Więc Tu mamy piękny obraz tego, co dzieje się w trakcie chrztu, czy raczej czego chrzest jest obrazem. Naszej śmierci z Chrystusem, naszego starego życia, naszego zniewolenia grzechem, życia pod dyktando naszego grzesznego ciała i powstanie do życia nowego, w mocy Chrystusa. Tak jak Chrystus powstał z martwych mocą Boga, tak i my dzisiaj żyjemy nowym życiem już nie we własnej sile, nie opierając się na naszym ciele, ale czerpiąc z mocy Boga, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych. Ta moc skutecznie w nas działa. Nasze nowe życie jest życiem w wierze w Jezusa Chrystusa i w Jego mocy. Tutaj myślę, że ci wszyscy, którzy głoszą tą doskonałość życia tutaj na ziemi, popełniają wielki błąd. Kiedy ta doskonałość w ich nauczaniu opiera się na wysiłkach i staraniach ludzkich, kiedy ta doskonałość jest wynikiem ludzkiego doskonalenia się i stawania się jak Jezus. Zamiast uznania swojej własnej grzeszności, swojej własnej słabości, swojej własnej niemocy i polegania na mocy Bożej i w tym stanie ciągle jesteśmy, więc nie możemy mówić o naszej doskonałości, bo jej nie mamy jako tako. Jesteśmy nadal grzeszni. Jesteśmy nadal w grzesznym ciele, ale polegając na Chrystusie, trzymając się Chrystusa, y, trwając w Nim, nasze grzeszne ciało nad nami nie panuje. Możemy pokonywać pokusy, możemy zwyciężać wszelkie słabości, możemy oglądać życie Chrystusa płynące w nas. Ale to jest stan ciągłej zależności, to jest stan ciągłego trwania w Jezusie, a nie stan, w którym ja już jestem rzekomo wolny, i doskonały, i czysty, i święty. Nie, ja taki nie jestem i tak długo jak jestem w tym grzesznym ciele, ja taki nie będę. Natomiast Chrystus we mnie, tak, On jest doskonały, On jest czysty, On jest zwycięski. I tak długo jak trzymam się Jezusa, doświadczam Jego życia. Mam nadzieję, że to rozumiecie. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna kwestia. gdyż dzisiaj wielu ludzi jest którzy albo idą w jedną skrajność i mówią, ważne, żeby tylko wierzyć, Ważne, żeby tylko ufać i życie po prostu jest w bagnie, w grzechu, ale oni wierzą, oni są zbawieni, oni pokładają ufność w jakimś wyznaniu, w jakiejś przynależności do Kościoła, wchodzeniu do Kościoła i tak dalej. Z drugiej strony mamy tą skrajność, który mówią, że my musimy stać się doskonali, że my musimy stać się święci, że my mamy mieć bezgrzeszną doskonałość i że my możemy osiągnąć taki stan. My. Ja w to nie wierzę. Wierzę, że Jezus Chrystus jest moją sprawiedliwością i moim uświęceniem i doskonałością mojego życia. I trwając w Nim i polegając na Nim mogę doświadczać Jego doskonałości w swoim życiu. I tak długo jak jestem blisko Niego i trzymam się Go, to się objawia w moim życiu. Jeśli odwrócę od Niego swój wzrok, jeśli zacznę polegać na sobie samym, jeśli zacznę się wzbijać w pychę i sądzić, że jestem lepszy, okaże się, że nie jestem lepszy i upadnę na nos, upadnę na twarz. Takie jest moje zrozumienie świętości i wierzę, że jest to biblijne zrozumienie świętości. Tak tutaj podkreślone jest to, wkorzenieni we, weń, zbudowani na Nim, chodzący w Nim. Cały czas jesteśmy z zależności od Niego, poddani Jemu, polegający na Nim. Tylko wtedy możemy tego doświadczać. Jeszcze szesnasty wiersz. Niechaj was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Dzisiaj te rzeczy może nie są w centrum chrześcijańskiego kościoła, poza może adwentystami, którzy niektóre z tych elementów nadal jeszcze kultywują i osądzają i innych, którzy tego nie robią. Ale jest wiele innych dzisiaj kwestii, które ludzie podnoszą do centralnego miejsca, i na ich podstawie uważają, że ten jest wierzący lub ten nie jest wierzący, że to jest właściwy Kościół, to nie jest właściwy Kościół. Ale Paweł mówi, nie dajcie się temu zwieść, nie, dajcie się, nie poddawajcie się pod jarzmo niewoli takim ludziom, którzy was będą sądzić z powodu tych zewnętrznych rzeczy. Uważajcie na takich ludzi, którzy w tych zewnętrznych rzeczach upatrują istotę pobożności, istotę życia. Ja nie mówię, że te zewnętrzne rzeczy nie są ważne, ale one nie są nigdy istotą. I tutaj Paweł to wyraźnie stwierdza. Mówi, wszystko to są tylko cienie. Wszystko to są tylko cienie, obrazy, zapowiedzi, rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. To jest rzeczywistość. Czy masz Jezusa? Czy kochasz Jezusa? Czy trwasz w Jezusie? Czy Jezus jest Panem twojego życia? Jeśli to masz, wierzę, że te wszystkie zewnętrzne sprawy będą się układały po Jego myśli. Jeśli Jezus nie panuje w twoim życiu, możesz nadal dbać o zewnętrzną fasadę swojego życia i być zgubiony. Rzeczywistością jest Chrystus. Tutaj musimy się upewniać każdego dnia, czy w Nim trwamy, czy do Niego lgniemy, czy na Nim polegamy. Sam Pan Jezus Chrystus jest istotą i treścią prawdziwego chrześcijańskiego życia. Jeśli zatracimy bliską więź z Nim samym, i zastąpimy ją nawet świętą służbą, nawet dobrymi uczynkami lub jakąkolwiek formą zewnętrznej religijności, wypadamy z łaski. Wypadamy i tracimy błogosławieństwo Nowego Przymierza, którego arcykapłanem jest Jezus Chrystus. Myślę, że wielu, wielu, wielu chrześcijan żyje dzisiaj pod ciężkim jarzmem frustrującej religijności. Chcą być lepsi, chcą, żeby było więcej owoców w ich życiu, ale są jakby w tym błędnym kole niemocy, słabości. Dlatego, że w ich centrum ich życia nie ma Chrystusa. Są jak ten obraz, który apostoł Paweł maluje w siódmym rozdziale listu do Rzymian. Wiem, że nie mieszka we mnie, Paweł mówi, to jest w ciele moim dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę. Dobre chęci, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. Iluż takich chrześcijan, którzy mówią: Ja chcę dobrze, ja staram się, ja próbuję, nie wychodzi. Po prostu nie daje rady. Wiem, że powinienem tak robić, wiem, że powinienem to, wiem, że to wiem, ale po prostu nie, nie wychodzi. Wykonania tego, co dobre, brak. Niektórzy nawet. Tak przyzwyczaili się do takiego życia, że uznali, iż jest to normalne chrześcijańskie życie. Iż tak już jest. Po prostu pasmo potknięć, pasmo wracania do tego samego ciągłego zniewolenia, ciągłej nieprawości. Nie znają tego życia, o którym Paweł pisze zarówno we wcześniejszym rozdziale, jak i w późniejszym w liście do Rzymian. Szósty i ósmy rozdział przedstawiają nam życie według ducha, nie życie według ciała. Życie w mocy Bożej. Gdzie Paweł mówi, pogrzebani jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wkrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwością Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie. Dlaczego? Bo już nie jesteście pod zakonem. To już nie jest tylko kwestia prawa, że nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno będziesz robił to, będziesz robił to, będziesz to, ale jesteście, mówi dalej, pod łaską, macie moc Boga w sobie, macie życie Boga w sobie, macie Jezusa Chrystusa i w Nim dostęp do wszelkiej, wszelkiego zaopatrzenia duchowego. Dlatego grzech nie można nad wami panować. Nie możecie być jego niewolnikami. Jeśli czerpiecie z Chrystusa, jeśli jesteście w Chrystusie, jeśli jesteście prawdziwie pod łaską, to niemożliwe, aby żyć w grzechu. Teraz zaś mówi wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu. Macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. I w ósmym rozdziale ostatnie moje słowa mówi zakon ducha, czyli prawo ducha, ten, ta zasada duchowego życia, które, które Duch Święty wnosi w nas. Zakon ducha daje ci życie w Chrystusie Jezusie. I On uwolnił cię od tego zakonu, od tego prawa grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, Czego Boże Prawo nawet nie mogło dokonać, w czym był słaby zakon, Boże Prawo było słabe z powodu słabości naszego ciała. Tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha. Bracia i siostry, chcieliśmy jeszcze modlić się, aby Bóg, tak jak na początku modliliśmy się, pouczył nas. Aby te słowa, które myślę, słyszeliśmy w różnych formach już niejednokrotnie, choć wiele z nich brzmi znajomo, choć wiele z nich możemy powiedzieć, ja to wiem, ja to wiem. Oby dzisiaj i nie tylko dzisiaj, ale każdego jednego dnia, obyśmy mogli powiedzieć, ja tak żyję. Ja tego doświadczam. To jest moje życie. Nie to, czy to wiesz, ale czy tak żyjesz. Jesteśmy tutaj, żeby się uczyć, ale więcej niż się tylko uczyć. Jesteśmy tutaj, aby się zmieniać. Aby Bóg nas zmieniał. Aby wykonał w, nas, w naszych sercach tę pracę, której nikt z nas nie jest w stanie sam wykonać. Uzdalniając nas, przysposabiając nas, do wprowadzania w życie tego, czego Bóg nas przez swojego Ducha uczy. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Drogi nasz Panie, w tych wszystkich słowach nie chcemy zatracić Pana Jezusa Chrystusa. Nie chcemy obrócić naszej wiary w wiedzę, naszej religijności w jakieś zewnętrzne gesty, ale pragniemy Ciebie w nas, Twojej rzeczywistości, Twojej mocy, Twojej mądrości, Twojej prawdy, Twojej światłości, Twojego zaspokojenia. Tak jak czytaliśmy dzisiaj, te słowa, w których, Panie Jezu, mówisz, kim jesteś i te słowa Twoich apostołów, którzy mówią że jedynie patrząc na Ciebie i trwając w Tobie i polegając na Tobie, możemy doświadczać pełni życia, obfitości życia, owocności życia. Prosimy, by Twój Święty Duch pomógł nam zobaczyć, gdzie dzisiaj jesteśmy, gdzie jeszcze błądzimy, gdzie jeszcze nie lgniemy do Ciebie. Prosimy, drogi Panie, niechaj żaden z nas nie oprze się Twojemu dobremu głosowi, dobremu słowu, które pokazuje nam drogę życia, drogę obfitości. Panie, zachowaj nas od krnąbrności naszych serc, od, naszego, od naszej zarozumiałości, w której potrafimy kłócić się nawet z Tobą i z Twym Słowem. Daj, Panie, łaskę, by przyjąć w pokorze Twe Słowo i niechaj ono pracuje w nas, niechaj ono przyniesie każdemu z nas życie. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.